Radiowy magazyn POSIADŁOŚĆ Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Radiowy magazyn POSIADŁOŚĆ sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors Nieważne gdzie jesteś, ważne Czego słuchasz? Wiadomości. Rynek, oferty. Kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Witamy w radiowym magazynie Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepsarz. Dziś w programie duża dawka informacji, porad i sugestii. Zapraszamy! can't prove Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ. O chwilę uwagi prosimy słuchaczy radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ. Jeśli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z. Jeśli chcesz, aby o Twojej nieruchomości dowiedziało się prawie milion słuchaczy tego radia, zadzwoń do nas już dziś. Numer telefonu 847-647-4000. Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy posiadłość Twoim kluczem do sukcesu. Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.com Przypominamy raz jeszcze 847 647 4000 a w internecie pod adresem posiadłość.com Jak reklama domu to tylko w dobrym towarzystwie Magazyn radiowy posiadłość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 855 lub wejść na stronę Chicago.com. Wiadomości z rynku nieruchomości Najważniejsze wiadomości tygodnia Powrót początkujących nabywców Wreszcie kupują Według badania Inside Mortgage and Housing Pulse Wzrost liczby kupujących dom po raz pierwszy nastąpił w tym sezonie rynku realnościowego dużo wcześniej, co może wskazywać na powrót do normalnych poziomów początkujących nabywców. Zdaniem gazety Los Angeles Times, potrójne zagrożenie jakim jest wzrost czynszów, niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz łatwiejsze zatwierdzanie kredytów, to burza doskonała, która może wyzwolić lawinę początkujących nabywców. Standard Poor's płaci karę. 1,4 miliarda, tyle właśnie Standard Poor, główna agencja ratingowa zgodziła się zapłacić Departamentowi Sprawiedliwości, 19 stanom i dystryktowi Kolumbii. Jak donosi serwis Reuters News, Departament Sprawiedliwości oskarżył S&P o zawyżenie ratingów składek zabezpieczonych hipotekami, które obejmowały liche produkty kredytowe. Te nierzetelne ratingi są wymieniane jako jedna z trzech przyczyn zapaści finansowej amerykańskiej gospodarki, jaka miała miejsce kilka lat temu. Prokurator generalny Eric Holder zabrał głos na konferencji prasowej w Departamencie Sprawiedliwości. S&P przyznaje, że ignorowało ostrzeżenia otrzymywane od swoich menadżerów, ale zaprzecza stawianym im zarzutom. Obniżenie wysokości zaciągniętych pożyczek hipotecznych jest nadal rozważane. Jak daleko powinien posunąć się rząd, aby pomóc właścicielom domów uniknąć konfiskat? Cóż, w tym tygodniu dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, Federal Housing Finance Agency, powiedział, że trzeba posunąć się tak daleko, jak umorzenie kwoty głównej zobowiązania z tytułu kredytów hipotecznych. Jest to kontrowersyjne posunięcie, któremu w przeszłości kredytodawcy byli przeciwni. Jednak zdaniem dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, agencja bierze pod uwagę wszystkie opcje, które mogą pomóc ludziom pozostać w swoich domach. Wiele grup społecznych popiera obniżenie zobowiązań właścicieli domów wobec tych kredytodawców, co mogłoby zapewnić rodzinom w zachowaniu swoich domów. Krytycy są jednak zdania, że może to zachęcić ludzi do zaległości w kwestii całomiesięcznych płatności, aby mogli na tym nieco zyskać. Szef Agencji Federalnej podkreślił ten dylemat, mówiąc, balansujemy tu na cienkiej linii". Właściciele domów gotowi do poświęceń. Jak wynika z przeprowadzonego niedawno przez Fundację MacArthur Foundation badania zatytułowanego How Housing Matters Survey, 70% wszystkich najemców ma nadzieję na zakup domów w przyszłości. Gazeta Wall Street Journal donosi, że z tego samego badania wynika, iż Amerykanie zmuszeni są również do pewnych poświęceń związanych z kosztami mieszkaniowymi. Większość ankietowanych Amerykanów, zarówno najemców, jak i właścicieli, była zmuszona do co najmniej jednego, dużego poświęcenia celem podreperowania budżetu w zakresie wydatków na dom. Takie osoby musiały na przykład podjąć drugą pracę lub... Chwilowo zrezygnować z odkładania nadwyżki finansowej na konta oszczędnościowe. Wzrost liczby przyznawanych certyfikatów LEED. Przywództwo w energii i projektowaniu środowiskowym, także znane jako LEED, to certyfikacja przyznawana tzw. zielonym budynkom, które zostały zaprojektowane i wybudowane z myślą o oszczędzaniu pieniędzy i zasobów. W 2014 roku Illinois drugi raz rzędu zajęło pierwsze miejsce spośród wszystkich stanów uchoronowanych certyfikatem LIID. Jednak w samym dystrykcie Kolumbii, który jest terytorium federalnym, a nie stanem, znajduje się około 10 razy więcej budynków z certyfikatem LIID na mieszkańca niż w wiodących zielonych stanach. Budynki uhonorowane tym certyfikatem zostały zaprojektowane i wybudowane zgodnie ze zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska praktykami. Amerykańskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego mierzy budowę LEED każdego stanu na zasadzie per capita. W 2004 roku Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami było liderem w stolicy kraju za sprawą budowy pierwszego prywatnego budynku w Waszyngtonie z certyfikatem LEED rozliczenia transakcji realnościowych będą surowsze. Zmiany nadejdą szybciej niż myślisz. Z dniem 1 sierpnia wejdą w życie duże zmiany w ustawie o procedurze rozliczania transakcji nieruchomościami oraz ustawie o jawności warunków umów kredytowych. Jeśli dopiero zaczynasz swoją podróż ku posiadaniu domu, jest bardzo prawdopodobne, że zmiany te będą obowiązywać, gdy będziesz się już przeprowadzać do swojego nowego domu. Podczas gdy Twój agent może pomóc Ci zrozumieć nowe dokumenty zawierające informacje o szacunkowym kredycie i hipotece, artykuł opublikowany przez RIS Meria, serwis informacyjny związany z rynkiem nieruchomości, zaleca konsumentom przygotowanie się na zamknięcie transakcji w dniu rozliczenia bez jakichkolwiek zmian w dokumentach zamknięcia. W obecnym systemie Niczym niezwykłym jest pojawianie się pewnych zmian w ostatniej chwili tuż przed rozliczeniem, ponieważ kredytodawcy ponoszą przed rządem federalnym odpowiedzialność za niespełnienie nowych standardów, nie przewiduje się, że będą oni zadowoleni z jakichkolwiek zmian wprowadzonych w ostatniej chwili. Konkluzja. Eksperci doradzają, abyś miał wszystko dopięte na ostatni guzik i był gotowy do zamknięcia transakcji na tydzień przed datą rozliczenia, jeśli do zawarcia umowy ma dojść po 1 sierpnia. W przeciwnym wypadku Twoja transakcja może być poważnie opóźniona lub nawet potencjalnie anulowana. Popyt na kredyty hipoteczne FHA rośnie. Niskie wkłady własne mają swoją cenę – składki na ubezpieczenia hipoteczne. Chronią one kredytodawcę na wypadek, gdybyś miał zalegać ze spłatą kredytu. Teraz, gdy rząd obniżył te składki, nastąpił wzrost liczby wniosków o kredyty hipoteczne dla pożyczek wspieranych przez rząd. W ostatnim tygodniu stycznia zarówno wnioski o zakup, jak i wnioski o refinansowanie pożyczek wspieranych przez Federalną Agencję Mieszkaniową odnotowały znaczny wzrost. CNBC donosi, że liczba wniosków o refinansowanie dla kredytów FHA wzrosła o ponad 75%. Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przemówił w National Press Club, wyjaśniając, dlaczego rząd federalny obniżył składki na ubezpieczenie kredytów hipotecznych. CNBC stwierdza, że dzięki historycznie niskiemu oprocentowaniu oraz spadkowi wysokości składek na ubezpieczenie hipoteczne, konsumenci zyskują większą wartość za swoje pieniądze. Powszechnie dostępna pomoc w zakresie wkładu własnego. Dobra wiadomość dla potencjalnych nabywców domów mających trudności z uzbieraniem na wkład własny. Realty Track, firma zajmująca się zbieraniem i analizą danych o rynku nieruchomości, donosi, że programy pomocy w zakresie wkładu własnego istnieją w każdym powiecie każdego stanu. W całym kraju 87% wszystkich domów kwalifikuje się do jednego lub kilku takich programów. Jeden popularny program zapewnia nabywcom domów drugi kredyt hipoteczny z niskim lub zerowym oprocentowaniem na pokrycie większej części wkładu własnego i kosztów zamknięcia transakcji. W tym scenariuszu koszty początkowe dla nabywców domów mogą zostać obniżone z 20 000 do 200 dolarów. Próba kradzieży całego domu przez włamywacza. Wyobraź sobie, że zamierzasz sprzedać swój wymarzony dom z drugiego końca kraju, gdy nagle dowiadujesz się, że mieszka w nim ktoś inny. To scenariusz koszmaru, który przytrafił się jednej rodzinie z powiatu Prince George w stanie Maryland. Prawie dwa lata temu pani Johnson rzekomo włamała się do domu po tym, jak jego właściciele przenieśli się do Kalifornii. A co było potem? Jak donosi kanał czwarty stacji NBC w Waszyngtonie, kobieta zaczęła w nim mieszkać i twierdziła, że dom należy do niej. Jednak ta dziwaczna sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy rodzina próbowała ją eksmitować. Pani Johnson pojawiła się w sądzie z podrobioną umową, aktem notarialnym i fałszywym anulowanym czekiem, a potem jeszcze wniosła sprawę przeciwko rzeczywistym właścicielom domu. Drugiego lutego pani Johnson została ostatecznie skazana. Uznano ją winną popełnienia wielu stawianych jej zarzutów, co może oznaczać dla niej karę więzienia 69 lat. Wyrok tej sprawie zostanie wydany pod koniec marca tego roku. Najgorętsze dzielnice 2015 roku. Jak mówi powiedzenie, wszystkie nieruchomości są lokalne. Tak więc jeśli szukasz domu i chcesz zwyczajnie mieszkać w wielkim mieście, powinieneś zapoznać się z najgorętszymi dzielnicami. Agencja nieruchomości Redfin wykonała już za Ciebie drobiazgowe rozeznania rynku w tym zakresie. Według badania przeprowadzonego przez Redfin punktem odniesienia dla zdefiniowania najgorętszych dzielnic w 2015 roku będzie ich wartość. Na szczycie przygotowanej listy najgorętszych dzielnic 2015 roku jest El Corito, czyli małe wzgórze w San Diego w Kalifornii. Wartość cen domów w El Corito stanowi połowę tego, co trzeba zapłacić w bardziej znanych dzielnicach. A na koniec mała ciekawostka: dzielnica o nazwie Woodridge dwukrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce raz w Waszyngtonie DC, a raz w Stanie Waszyngton. A to ilustruje fakt, że 10 najgorętszych dzielnic jest porozrzucane między wschodem i zachodem. A jaki stan środkowego zachodu znalazł się jako jedyny w pierwszej dziesiątce? Oczywiście nasz stan Illinois. Słuchacie radiowego magazynu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 Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000. Posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Lake Barrington ma do zaoferowania dwusypialniowy dom szeregowy. Powierzchnia 1400 stóp. Jest tam dwie i pół łazienki. Garaż na dwa samochody jest połączony z domem. Cena wywoławcza to tylko 180 tysięcy dolarów. Ale przy wpłacie 6300 dolarów Rata miesięczna wyniesie tylko 830 dolarów. Rolling Meadows, dwusypialniowy dom parterowy, jedna łazienka, duża działka, garaż na jeden samochód. Cena 140 tysięcy lub 645 miesięcznie, przy minimalnej wpłacie 4900. Miejscowość Grace Lake. Propozycja obejrzenia 17-letniego domu szeregowego. Jest tam 10 pokoi, 2 sypialnie, półtorej łazienki. Basement jest wykończony z osobnym wyjściem na zewnątrz. Kominek i garaż na dwa samochody połączony z domem. Cena wywoławcza to tylko 149 tysięcy. 711 dolarów miesięcznie przy wkładzie własnym w wysokości 5200. Lake Zurich, 25-letni dom szeregowy, dwie sypialnie, dwie i pół łazienki, kominek, pełny basement, garaż na jeden samochód połączony z domem.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 4000. 847 647 400. Zapamiętaj ten adres, zapamiętaj ten numer. 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.com. Podana wysokość rady miesięcznej obliczona jest na podstawie wkładu własnego w wysokości 3,5% oprocentowania kredytu hipotecznego w wysokości 4% w skali rocznej 30-letniej amortyzacji bez uwzględnienia kosztów zamknięcia transakcji, ubezpieczenia pożyczki i nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat administracyjnych na rzecz wspólnot mieszaniowych, opłat za wodę, kanalizację, śmieci i inne użyteczności. Podana informacja i przykłady wysokości rady miesięcznych nie jest ofertą udzielenia kredytu hipotecznego. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. To jest mój dom?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 a co innego robią. Teraz poszli do sądu i chcą odebrać nam dom. Nie patrz Madziu. Znajomy polecił mi swojego adwokata. Powiedział, że jego dzieci śpią spokojnie już od dawna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 i zostań naszym kolejnym zadowolonym klientem 847-647-4000 Illinois Star Realtors 847-647-4000 w internecie posiadłość.com Ten numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian 847-647-4000 Posiadłość. .com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 lub dzwoniąc bezpośrednio na polskojęzyczną linię telefoniczną 847-647-4000. Linia czynna jest 24 godziny na dobę 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Miejscowość Burbank, dwusypialniowy dom parterowy. Z jedną łazienką, pełnym basementem, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza 89 tysięcy dolarów. Wystarczy pierwszej wpłaty 3100, żeby miesięczna lata wyniosła tylko 410 dolarów. Tinley Park. Nowoczesne dwusypialniowe kondominium. Dwie łazienki, kominek, balkon, garaż w budynku na jeden samochód. Powierzchnia 1400 stóp kwadratowych. Cena wywoławcza 98 tysięcy lub 452 dolary miesięcznie przy minimalnej wpłacie 3500. Oklon proponuje murowany trzysypialniowy dom parterowy, sześć pokoi półtorej łazienki i częściowy basement, garaż na dwa samochody. Cena wywoławcza to tylko 180 tysięcy dolarów lub 830 dolarów miesięcznie przy wkładzie własnym w wysokości 6300. North Lake. Trzy sypialniowy dom parterowy, jedna łazienka, garaż na dwa samochody, duża działka. Cena to jedyne 80 tysięcy lub 367 dolarów miesięcznie przy wkładzie własnym 2800. Miejscowość River Grove. Trzy sypialniowy dom parterowy z jedną łazienką. Pełnym basementem. Garaż na dwa samochody z ogrodzoną działką. Cena to jedyne 175 tysięcy lub 810 miesięcznie przy wkładzie własnym 6100 dolarów.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 647-4000 lub w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Będziesz zbierać kwiaty Będziesz się uśmiechać Będziesz liczyć kwiaty, Będziesz na mnie czekać że 재미nasz...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 Zapraszam. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine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 647 Bezpieczna droga do closingu. Tom Dudziński. Wyszukane strategie sprzedaży nie zawsze sprawdzają się na dzisiejszym rynku. Ustalenie ceny sugerowanej poniżej wartości rynkowej nieruchomości może okazać się skuteczną strategią pod warunkiem, że wspomoże się ją agresywną kampanią marketingową. Podejście takie można uzasadnić następująco. Jeżeli z zaniżoną ofertą cenową dotrzemy do odpowiednio dużego segmentu rynku przed przyjęciem ofert od kupujących, cenę korzystną dla nas ustali sam rynek, ponieważ kupujący będą podbijać oferty konkurentów. Żeby strategia ta przyniosła spodziewane rezultaty, Sprzedawana nieruchomość powinna być atrakcyjnie zlokalizowana i przyciągać innymi poszukiwanymi na rynku walorami, takimi jak nienaganny stan samej nieruchomości, wysoki spodziewany wzrost jej wartości w przyszłości, czy wysoki poziom nauczania w okolicznych szkołach. W końcu strategia ta działa najskuteczniej na rynkach, gdzie popyt znacznie przewyższa podaż. Jako przykład niech posłuży oferta, która pod koniec września pojawiła się na rynku w Highland Park. Na sprzedaż wystawiono uroczy, słoneczny dom z odnowioną kuchnią i główną łazienką, otoczony czarującym ogrodem. Oprócz tego był on bardzo atrakcyjnie zlokalizowany przy ulicy oddalony o kilka minut od brzegu jeziora Michigan. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie kupujących atrakcyjnymi domami w pobliżu jeziora, nie powinien dziwić nikogo fakt, że w odpowiedzi na ofertę zgłosiło się czworo chętnych nabywców, a ostateczna cena tego domu znacznie przekroczyła cenę sugerowaną. Niektórzy sprzedający, działający na rynkach, które cechuje ogromny popyt, a które obecnie mniej im sprzyjają, mimo wszystko stosują wciąż tę samą strategię cenową w nadziei, że zaniżona oferta przyniesie wysoką cenę przy sprzedaży. Jej skuteczność zależeć będzie od sytuacji na rynku nieruchomości, na którym działamy. Są przecież rynki, gdzie ofert jest jak na lekarstwo, czego przykładem jest rejon jeziora Michigan. Ze strategią tą wiążą się również pewne pułapki, szczególnie na rynkach, gdzie kupujący najchętniej składają oferty. Przy próbie sprzedaży nieruchomości na rynku o stosunkowo niskim popycie możemy przeżyć bardzo bolesne rozczarowanie. Jeżeli zaoferujemy kuszącą cenę, licząc na jej wzrost wraz z napływem ofert kupna, a okaże się, że tak naprawdę nikt się nie zgłosi. W takim wypadku mamy bardzo zawężone pole działania. Można by wycofać nieruchomość z rynku, a następnie spróbować sprzedać ją po bardzo korzystnej cenie. Jednak skoro nawet zaniżona cena nie wywołała odzewu wśród nabywców, takie rozwiązanie może okazać się stratą czasu. Żeby sprzedać korzystnie dom trzeba nauczyć się powściągać swoje oczekiwania. Nie skazujmy się na rozczarowanie kombinując, żeby za wszelką cenę przyciągnąć rzesze klientów i sprzedać coś z ogromnym zyskiem na rynku, gdzie powinniśmy być wdzięczni za jedną, rozsądną ofertę kupna ze strony kupującego, który zna się na rzeczy. Rynek nieruchomości jest niezmiennie płynny. Statystyki sprzed sześciu miesięcy mogą okazać się nieaktualne przy szacowaniu realistycznej wartości rynkowej domu. Powinniśmy zatem skupić się na najświeższych dostępnych danych dla naszej okolicy. Sprzedający, u których niezadowolenie z prawdopodobnej obecnej ceny ich domu wywołuje gęsią skórkę, powinniśmy pomyśleć, czy to odpowiedni dla nich moment na sprzedaż. Oferty od prywatnych sprzedających, tzw. buy owner, z cenami wyższymi niż rynkowa wartość domu, to woda na młyn agentów nieruchomości, którym pomagają one w sprzedaży sąsiednich domów po rozsądniejszych cenach. Jeżeli obecna cena rynkowa domu nie jest do zaakceptowania, warto zastanowić się nad odłożeniem sprzedaży do momentu, kiedy rynek będzie bardziej sprzyjający. Zastosowanie chwytów takich jak na przykład pokrycie kosztów sfinalizowania transakcji kupującego może zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą, ale na niewiele się to zda, jeżeli oferowana cena będzie zbyt wysoka.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 w internecie posiadłość.com Przypominamy raz jeszcze 847-647-4000 A w internecie pod adresem posiadłość.com Jak reklama, to tylko w dobrym towarzystwie.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 opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy. Zapraszamy. Uwaga poszukujący domów na północ na zachodnich przedmieściach. Mamy interesujące propozycje mieszkań prywatnych, domów wolnostojących oraz szeregowych o standardzie podstawowym, średnim i wysokim.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 Stronę implanty Chicago.com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.